Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Warzyński. Policyjne strzały w Ostrowi Mazowieckiej od kul zginął aresztowany mężczyzna. Pożar turbiny wiatrowej w powiecie Piotrkowskim opanowany. Nikomu nic się nie stało, informują strażacy. Donald Trump ponownie grozi i ostrzega Iran, a Teheran twierdzi, że zestrzelił cztery samoloty armii USA. Zaczynamy od Ostrowi Mazowieckiej, gdzie policjant śmiertelnie postrzelił aresztowanego mężczyznę. Do tragedii doszło przed południem. 51-latek był przewożony do szpitala na badania. Towarzyszyli mu policjanci. W pewnym momencie mężczyzna wyrwał się funkcjonariuszom i zaczął uciekać. Jeden z mundurowych użył broni. Uciekinier został postrzelony. Mimo pomocy medycznej zmarł. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Strażacy opanowali pożar turbiny wiatrowej w Kalskiej Woli, w powiecie piotrkowskim, w Łódzkiem. Ogień zagrażał okolicznym gruntom. Z gondoli turbiny spadały płonące elementy. Adam Romas ze Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim mówi, że zagrożona była także pobliska linia energetyczna. Obecnie na miejscu pozostaje z OSP Biskupia Wola, który zabezpiecza teren oraz monitoruje sytuację pod kątem ewentualnych pożarów traw w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. W akcji gaśniczej wzięło udział kilkanaście wozów strażackich. W pożarze nikt nie ucierpiał. Papież zaapelował o zakończenie wojen na świecie. Leon XIV mówił o tym w orędziu wielkanocnym wygłoszonym pomszy na placu św. Piotra. Zaapelował do światowych przywódców o złożenie broni i wybieranie pokoju. Do wiernych mówił, że nie mogą godzić się na zło. Ci, którzy mają broń, niech ją złożą. Niech ci, którzy mają mocy rozpętania wojen, wybiorą pokój. Nie pokój, narzucony siłą, ale dialog. dialogu. Ma Nie wszędzie jednak apel papieża pada na podatny grunt. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie grozi Iranowi, żądając otwarcia ciśniny Ormus. Wtorek będzie w Iranie dniem elektrowni i dniem mostów w jednym. Taki wpis Donald Trump zamieścił w serwisie Truth Social Amerykański przywódca zapowiada oponentom, że znajdą się w piekle. Wcześniej, w sobotę, Trump oświadczył, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormus. Ten termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie drugiej czasu polskiego. Tymczasem irańska te państwowa telewizja podaje, że irańskie wojsko zestrzeliło dwa samoloty i dwa śmigłowce należące do armii USA. Tych informacji na razie nie komentują amerykańskie władze. Amerykanie w południowym Iranie prowadzili operację, której celem było wydostanie z pola walki członka załogi zestrzelonego wcześniej myśliwca F-15.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 Jak mówiliśmy w aktualnościach przed godziną, u prawosławnych dziś Niedziela Palmowa. W innym kościele wschodnim, grekokatolickim, po raz pierwszy Wielkanoc jest obchodzona razem z rzymskokatolickim. A różnica w świętowaniu jest drobna, mówi proboszcz parafii grekokatolickiej w Lublinie, ksiądz Stefan Batruch.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 Na koniec jeszcze Kambodża. W w drugim co do wielkości mieście kraju, odsłonięto pomnik szczura. Ale to nie byle jaki gryzoń. Chodzi o słynnego szczura o imieniu Magawa, wytresowanego do poszukiwania min przeciwpiechotnych i innych materiałów wybuchowych. W ciągu swojej pięcioletniej kariery odkrył ponad 100 min lądowych i innych niebezpiecznych materiałów. Szczur zdechł w 2022 roku, miał 8 lat. Według szacunków ONZ w Kambodży znajduje się od 4 do 6 milionów min. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Najmniej chmur w południowo-wschodniej części Polski. Więcej na południu i wschodzie, a na zachodzie północy i w centrum przelotne opady deszczu. Lokalnie może też zagrzmieć. Na termometrach od 8 stopni w Ustce, 13 w Helu, 14 w Suwałkach. W Lublinie 17, 20 w Warszawie, najcieplej w Poznaniu 22. Wiatr jest umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Na barometrach w stolicy 999 hektopaskali. Ciśnienie spada. Jedynka. Polskie Radio.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 Wspaniały świat. Dzień dobry Państwu, niedziela godzina 16, to jest program Nowy Wspaniały Świat, a ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i dzisiaj będziemy rozmawiać o odrodzeniu, o zmianie w życiu, o tym jak to zrobić, jak powstać z martwych, że tak powiem. I mam no, bardzo adekwatnych gości do tego tematu, albowiem jest ze mną Katarzyna Kucewicz, psycholożka, psychoterapeutka, zajmująca się terapią pacjentów z zaburzeniami odżywiania, autorka książki Waga z głowy". Dzień dobry. Dzień dobry. Etatowy od, odżywiacz, upadacz, u, upadacz podnaszacz, w, podnaszacz, czyli Michał Figurski, dziennikarz, autor książki Najsłodszy. Bardzo Państwu tę książkę polecam, bo tam Michał opowiada właśnie też o tym, jak się wstaje z martwych. Dokładnie. I Piotr Pogon, fundraiser, animator sportowy i charytatywny, pierwszy człowiek na świecie, który bez płuca ukończył Ironmana. Dzień dobry. I, dobry. I jeszcze w paru wysokich górach byłem. Bez płuca. Tak jest. Dobrze. Proszę Państwa, ile razy można zaczynać życie od nowa? Może zacznijmy od Kasi. Szczerze powiedziawszy, myślę, że ani razu, bo zaczynanie zupełnie od nowa z psychologicznego punktu widzenia byłoby bez sensu, bo my potrzebujemy jednak zahaczyć się o swoją historię, żeby to odnowa, czyli to nowe rozdanie w naszym życiu miało jakiś sens. Czasami ludzie mówią, o chciałabym tak zacząć od nowa, albo zazdroszczę ci, że zaczęłaś wszystko od nowa, masz nowe ciało, nowe życie, na przykład u mnie w kontekście redukcji masy ciała, ja zawsze mówię, to nie jest nowe ciało, nowe życie. To jest to samo ciało. To jest to samo ciało, a ja jestem tym samym człowiekiem, tylko pewne zmiany we mnie zaszły w takiej mojej osobistej narodzie, Racji, ale ona absolutnie nie jest oderwana od tego, co było. Jest jakby kontynuacją mojej historii, tylko zmienioną, aktualizowaną, trochę tak jak aktualizowała system w telefonie, no i bogatszą o doświadczenie. Ale to nie jest zupełnie wszystko od początku, bo nie da się, nie da się człowieka zresetować jak komputera. prawda? Nie da się sprawić, żebyśmy nagle stali się zupełnie innym człowiekiem, mhm. Ale możemy wybudować rzeczywiście inne, inną narrację na swój temat, możemy zmienić całkowicie swoje przekonania, podejście często na, do takich spraw, wobec których byliśmy twardzi i nieustępliwi. A, Michał, jak się ląduje na Sorze i jest się podpiętym do aparatury, to ja myślę, że się trochę człowiek resetuje jednak. Tak, to prawda. Ale ja na kompletnej kontrze do Kasi z kolei chciałem zauważyć, że bez końca możemy, możemy, możemy się tak resetować. Czego jestem na pewno gdzieś tam przykładem, ale przecież nie chodzi o mnie. Mi się wydaje tak w, w odniesieniu do tego, do tego, co mówiłaś, że my jesteśmy trochę, nasze życie i też gdzieś nasza, nasza, nasza osobowość, świadomość są trochę jak ser szwajcarski, ciągle, ciągle dziury. Naturalne, bardzo, bo takie jest życie. I wydaje mi się, że te nasze powstania, te podniesienia się, to za każdym razem jak to jest łatanie, łatanie jak, jakichś dziur, które, które zawsze będą. My nie zmienimy się, tak jak mówisz, nigdy do końca. Byłem taki, a teraz, a teraz już Kompletnie jakim, kim, jestem kimś innym, staję się na ofitę i wszystko za, za, za, zaczynam negować. Nie, ja widzę w sobie cały czas te dziury w tym moim serze i cały czas gdzieś, gdzieś, gdzieś się zatykam. Myślę, że każdy, każdy upadek i każde, każde podniesienie się to jest lekcja. Mhm. Najważniejsze jest to, żeby, żeby można się na nią spóźnić ale egzamin z niej, z niej jakiś, jakiś na, pewno, na, pewno, na pewno trzeba zdać i każdą dziurkę za każdym razem mm. załatać i mieć świadomość tego, że ona się zaraz pojawi w innym miejscu, bo mm -hmm. jesteśmy, jesteśmy tylko ludźmi. I że to nie jest na zawsze i że to jest proces, absolutnie, tak? Absolutnie. Ale Piotrze, jak to jest z tobą? Da się zresetować? Da się... Ile razy można zaczynać życie od nowa? Nie mam obiektywnego spojrzenia, bo od 1983 roku mam taką dziwną kumpelę. To znaczy? Ej, śmierć. W 1983 roku przeszedłem ciężkie naświetlania, chemioterapię, śmierć kliniczną, dementuję plotki, nie widziałem faceta z brodą w świetlistym tunelu. Nie ma? Nie ma. Mhm. E, nie natomiast nie człowiek widziałem. jest mocno wkurzony, jak go wybudzają. W 91 był przerzut, znowa usunięto płuco, a później to już z górki nowotwór czoła... Ostatnio pozbyłem się tarczycy i węzłów przytchawicznych. Ostatnio moi koledzy z Beskidzkiej Grupy Gopur policzyli mi ilość śladów szwów na ciele. 108, <śmiech> więc jest niezły wynik. No jesteś Ironmanem, po prostu hmm. rzeczywistym. Tak, Natomiast mam, ogromą, ma, mam ogromną hmm. satysfakcję, bo odradzam... Innych, którzy nie, może nie mają tyle szczęścia i sił co ja, bo jestem oczami niewidomego przyjaciela w górach. Z, otrzymaliśmy nagrodę National Geographic za wyczyn roku, za zdobycie najwyższego szczytu Ameryki Południowej, Jaką Prowadziłem osoby niepełnosprawne na Kilimandżaro, byłem z Jaśkiem Melą na Elbrusie. Ostatnia jak góra Dedali, yy, było dosyć zimno, paluszki zostały, ale no, raczej pięciu piw nie zamówię. Natomiast yy, cieszę się każdym dniem, yy, moja pierwsza żona mówiła o tym pieprznięcie, mój mm -hmm. lekarz yy, ADHD onkologiczny. No właśnie miałam zapytać, jak wyglądało twoje życie przed... To znaczy, ja odkąd pamiętam w swojej świadomości, to zawsze były białe, białe fartuchy. Mhm. Śmieją się w Instytucie Onkologii Krakowskim, że z pogodem trzeba uważać, bo wszyscy jego lekarze już umarli. Ale on żyje dalej. Ale, ale czy to czułeś... jak? Intensywnie. No, no ale jeżeli tam jesteś, regularnie bywasz tam, masz taki, a nie inny styl życia, ale ty czy możesz powiedzieć, że twoje życie uległo jakiemuś właśnie resetowi, kiedy zachorowałeś i wyszedłeś, wychodzisz za każdym razem ze szpitala? To jest prawda, że jeżeli człowiek usłyszy dwukrotnie, akurat słyszałem taką diagnozę, że mam kilka tygodni życia przed sobą, to włącza się turbo, mhm. e, robi się rzeczy, które inni, innym zajmują całe życie, a człowiek jest permanentnie pobudzony, bo trzeba pamiętać o tym, że choroba onkologiczna to nie są, nie są tylko przypadłości fizyczne, to jest stan psyche, psyche. Ja e, liczę swoje dni, 20. dni. 1865 dni jestem na tym świecie. Dbamy o samochody, o hamulce, o przeglądy, a nie ale dbamy o jedność. No to, to redaktor jest, no. kiwa głową, zaraz o nim o tym porozmawiamy, ale Kasia, czy, do, bo tu jest też, pojawił się wątek głowy. Tak. Tego, jak głowa może ci pomóc albo może ci absolutnie przeszkodzić w dużej zmianie. Ja wiem na swoim przykładzie, że gdyby nie terapeutka, która mnie gdzieś za rękę prowadziła w pewnym momencie, ja bym pewnych rzeczy nie dokonała w swoim życiu. Ale sobie mogę powiedzieć, no dobrze, ja podjęłam taką a nie inną decyzję, miałam świadomość tego, że sama sobie nie poradzę i byłam bardzo szczera w rozmowach z moją terapeutką. Ale na ile ta głowa pomaga... A może też przeszkodzić? Bardzo może przeszkodzić głowa, bo rzeczywiście bardzo często, kiedy chcemy coś zmienić, to my musimy zmienić najpierw swoje myślenie na dany temat, a dopiero później przychodzi od myślenia, od przekonań, przechodzi dalej do działania. Czyli najpierw musimy sobie w głowie poustawiać jakieś priorytety, zastanowić się, jak chcemy, czego chcemy, o co nam chodzi, przemyśleć ścieżkę na przykład tego, gdzie chcemy dojść, ale też jak dojdziemy, to żeby się nie zatracić. Ja na przykład powiem na, na swoim przykładzie to, co ja teraz obserwuję, bo dużo się mówi o redukcji masy ciała, prawda? Mhm. I teraz wszyscy, wszyscy, bardzo dużo osób bardzo szczupleje, ale no zobaczmy, co ja. się dzieje wśród gwiazd, dużo osób zaczyna wchodzić powoli w anorektyczne figury, sylwetki. Mm -hmm. I znowu widać, że jeżeli człowiek zagalopuje się gdzieś w tej zmianie, to też niedobrze, bo zmiany też trzeba potrafić wyhamować. Aże ja pamiętam, Dominika Gwit kiedyś mówiła, że wszyscy ją tak poklepywali, jak ona tak bardzo z, schudła, tak. a tak naprawdę ona w środku była bardzo nieszczęśliwa i tak. opowiadała o tym, bo się też zapędziła. Tak. E, I po tym jak no, prawie wróciła do dawnej masy ciała, ale jest też pod kontrolą lekarzy, to teraz czuje, jaką drogę odbyła i jest w stanie to przerobić jakoś w sobie. Dokładnie. Ale ona jest osobą, która otwarcie przyznała się do tego, że to było za daleko posunięte. Dokładnie. I, i bardzo często jest tak, że ta umiejętność wyhamowania to to też jest właśnie kwestia tego, że, że dobrze jak człowiek siebie monitoruje w zmianie, czyli jak sprawdza, czy ja teraz się jeszcze dobrze czuję. Sam czy to sprawdza, celo... czy z pomocą kogoś. Zazwyczaj z pomocą kogoś. Wsparcie innych ludzi, którzy gdzieś nas tam prowadzą, którzy nam e, pokażą, którzy będą w stanie pokazać nam lustro i powiedzieć słuchaj, coś, coś się zaczyna złego z tobą dziać, jest mm -hmm. nieocenione, absolutnie. Ale myślę, że człowiek też potrzebuje takiego wglądu, czyli takiej uważności na swój organizm, czyli nie ślepego dążenia do celu, tylko też takiej umiejętności czasami zrezygnowania Tak sobie jak słuchałam teraz Jak pojawiło się to słowo Manjaro, To tak pomyślałam sobie, że pewnie też tak jest Jak się człowiek wspina, że też są momenty Kiedy musisz powiedzieć sobie nie, nie mm -hmm. mogę wejść tak? Mimo, każdy że strasznie tak, tak. tak I też każdy ma swoje Manjaro I też swój taki moment, że nawet jak bardzo chce wejść No to nie wejdzie bo na przykład ma jakieś ograniczenie i też musi umieć się zatrzymać. A często ludzie, ja tak obserwuję, obserwuję na przykład dzisiaj ja, moją branżę, czyli osoby redukujące masę ciała, jak wiele z nich nie umie się zatrzymać, idzie dalej, dalej. No bo i wszyscy chwalą, świetnie wyglądasz, jak zdrowo, jak fajnie, mówią super, tak, a jeszcze do tego mamy wspomagacze przeróżne tak, I, i oni się Anoreksja czują... nam będzie wracać na salony. No, ona już wróciła. Tak. Już tak, modelki już... w rozmiarze zero chodzą po paryskich wybiegach, Body pozytyw, co to takie? Go, nikt już nie pamięta. Tak. Redaktorze Figurski, na ile twoja głowa pomogła ci w tym, że jesteś tutaj? Ja myślę, że jakby mówiąc już o moim przypadku yy, i mojej głowie, to najważniejsze są dwie rzeczy. Jeszcze z nich to jest pogodzenie się z faktami. Z tym miałem to potężny problem na, na, na samym początku. To były jakie fakty? E, Takie, że jestem niepełnosprawny, taki, że do końca życia będę przyjmował pewne leki. Że nie wsiądziesz na motor. Takie, że nie wsiądziesz na motocykl, że nie popływam na kajcie, że nie pojeżdżę na snowboardzie, że, że moje życie dzisiaj będzie wyglądało tak, a nie inaczej. Teraz nie, ci przerwę. Najgorszy... Wiele osób w takim momencie myśli sobie, że moje życie się skończyło. Tak, a najgorsze, co, ma, co możesz zrobić, to za wszelką cenę chcieć wrócić do, do tego, co, co było kiedyś. Mhm. Absolutnie. Myślę, że, że, że największe kilimandżaro, jakie, jakie się pojawia e, w nas samych, to są to, to, to jest to niepogodzenie, to jest ta wielka góra ciągłych pretensji do świata, do siebie samego, do losu, opatrzności Boga, dlaczego mi się to wszystko przytrafi. No to jest takie pytanie, które się pojawia zawsze, to prawda? Jest, to, jest taki kaj, to, to są takie kajdanki, które cię trzymają za kostkę przy kaloryferze. Tak, te wiem, leczasz, Panie nie, Boże, co ja ci nie zrobiłem? Nie hmm. po prostu nie ruszysz kompletnie. A hmm. druga, druga najważniejsza kwestia wydaje mi się, to jest szczerość, e, o której sama powiedziałaś. To bardzo to trudne. Absolutne. To jest, to, jest, to jest chyba jeszcze trudniejsze niż, niż, niż to pierwsze. Taka fajna kampania jest, jest teraz telefonii komórkowej, żebyśmy sobie po prostu porozmawiali. Mm -hmm. I myślę, że ta rozmowa jest najważniejsza, bo to jest rozmowa, a z samym sobą oczywiście, ale to jest ta najtrudniejsza ro rozmowa, ale to jest już, też rozmowa z przyjaciółmi, z rodziną. Ta. Teraz mamy okres świąteczny. Pogadajmy szczerze z tymi wszystkimi, z wszystkimi ludźmi, zostawmy te wszystkie niuanse i konwenanse. Tylko to, księdź, mówi, szczerze, powiedzmy, co nam leży na, na na, na tej wątrobie, zanim ją zapełnimy. Mm -hmm. tym, tym, tym Ale to jest powiedzieć. bardzo trudne w czasie, który, w świecie, który jest tak bardzo politycznie poprawny i który udaje co? kogoś, mm. kim nie jest. Wydaje mi się, że tam, gdzie jest prawdziwa miłość, jest, jest też prawdzi prawdziwa szczerość. To też dotyczy nas, nas samych. My się zaczynamy nienawidzieć w momencie, kiedy, kiedy nasze życie się zmienia, kiedy my się przepoczwarzamy. W coś zupełnie innego. A dlaczego zaczynamy się nienawidzieć? Jak mogłeś sobie to zrobić? Dlaczego jesteś tak słaby, że wszyscy dookoła powiadają, że wchodzą na Kilimandżaro, a ty, nie, a ty nie idziesz? Dlaczego wszyscy wokół są piękni, zdrowi i bogaci? A ty leżysz z rurkami a ty, w nosie. A, a ty leżysz i nie jesteś w stanie. To po pierwsze doprowadza do prokrastynacji straszliwej, bo dochodzimy do momentu, to psycholog wie najlepiej, gdzie po prostu odcinamy się od tego wszystkiego i mówimy: Dobra, okej, okay, nie stać mnie na to, nie będę robił nic. A niech się, niech się dzieje, e, tak? A, a, a, a, a niech się dzieje, a, a wtedy wtedy zaczyna się dziać najgorsze, wydaje mi się. I tu dochodzimy do tego drugiego punktu, który którym mówię, czyli do tej rozmowy, która uratuje, naprawdę może, może nas uratować od najgorszego. Oprócz tego, że uleczy te wszystkie małe bóle i rozterki, które, które przeżywamy wszyscy jako, jako ludzie, aż po uratowanie nam życia. No przecież, kurczę, yy, każdy suicydolog powie, że ta rozmowa jest, jest przecież najważniejszym najważniejszym lekarstwem i sygnałem, który, który może nam dać i otoczeniu, że coś jest z nami nie tak. Wokół, słuchajcie, nie ma, nie ma, nie ma ludzi, których nikt nie kocha. No nie ma, taki, nie ma, nie ma takiego, takiego człowieka, którego nienawidzą. Wszyscy, który nie, od nikogo nie, nie, nie usłyszy dobrego słowa. Słuchajcie, nie, tacy ludzie, proszę państwa, po prostu nie istnieją. To jest program Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy w nim dzisiaj o zmarszczeniu. W saniu. Polskie Radio. Jedynka. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o tym, czym jest zmartwychwstanie w XXI wieku. A moimi gośćmi są Katarzyna Kucewicz, Piotr Pogon i Michał Figurski. Piotrze, ty kiwiałeś głową, jak Michał mówił? Będę dwóch istotnych elementów, które mnie bardzo urzekają, a mianowicie po pierwsze. My mężczyźni mamy podwójnie ciężko. To znaczy, to jest, opowiedz o tym. Chłopaki nie płaczą, chłopaki się a wieszają. Jest. Niestety, to jest jedna tak. sprawa. A. Michał dotknął te, tego, co jest dla mnie istotne, jako dla mężczyzny, a mianowicie Michał mówił o rozmowie, o, o wsparciu. Bez miłości brzmimy jedno jak pusty Mał Dla faceta jest potrzebny ten fundament, dla jednego to będzie rodzina, dla kogoś żona, dzieci. No i kolejna sprawa to jest to, co, co zawsze ludzie podkreślają w moich na przykład wystąpieniach, że przyznaję się do tego, że upadam. Wstaję i upadam. Nie boję się mówić tak? o tym, że, że mhm. nie, nie Iron Man Hero, tylko. Czasami Piotruś taki mały często mhm. uronił z to, co Osiecka mówiła na temat łatwopalnych, prawda? Mhm. A poza tym, no, stara samurajska zasada mówi XVI-wieczna, że największym darem jest to, żeby upaść 8 razy, a wstać 9. I to jest najtrudniejsze. I... No, ale my żyjemy w takim świecie, który trochę wyklucza. No, teraz to się podobno trochę zmienia w młodszych pokoleniach, ale bardzo powoli. Że właśnie mężczyźni, nie, chłopaki nie płaczą, że generalnie chowa się te emocje. Ale ten pod... świat w ogóle nie toleruje upadków. Dzisiaj tak, dzisiaj się tylko osiągną sukcesy. Tak, sukcesy. E, dzisiaj się tak, tutaj... media pokazują świat, który nie istnieje. Cieszko, Ale ja, ja znam to, wytrych, który pozwala omin dajesz. ominąć to. E, ja jestem kinomaniakiem i dla mnie naj, najmocniejszą sceną była z pierwszej części e, Blade Runnera, Łowcy Androidów, kiedy Rutger Hauer grający cyborga łapie lecącego w przepaść e, Harrisona Forda, który jest łowcą androidów i z takim cynicznym uśmiechem podciąga go za rękę, patrzy i mówi jak to się jest bać człowieku. Przecież strach to jest domena niewolników. I zwróćcie uwagę, że cywilizacja jest w ten sposób nastawiona, żebyśmy się cały czas bali w jakiś sposób. Jak to dobrze, że powiedziałeś to słowo. Strach, lęk. Tak. Bo przed taką zmianą, i ja to, przepraszam, że wrócę do siebie, ale powiem tak... Jakbym miała pampersa dla dorosłych, to bym go nosiła w czasie, kiedy zmieniałam wszystko. Znaczy to jest, to jest potężny lęk, to jest potężny strach, bo mamy jakąś tam swoją rzeczywistość. Ona może być słaba, ona może być zmurszała, ale ona jest nasza, jest bezpieczna, my ją znamy. Nie jest fajna, ale lepsze to niż mhm. nic, prawda? I nagle pomyślimy sobie, a to ja sobie wyjdę, tak? No tylko, że trzeba... Ja się strasznie bałam. I ja wiem, że strach potrafi sparaliżować. Mhm. I jak sobie pomóc w walce z tym strachem? Bo jeżeli tego strachu się nie opanuje, a ja naprawdę, ja byłam przerażona tym, co ja robię, no to, to się nic nie zmieni. Będziemy dalej siedzieli w tej, w tej norze swojej, zmurszałej. Po pierwsze, ostatnio czytałem takie, te, takie badania dotyczące wrażliwości męskiej, tak, tak ad vocem. I słuchajcie, wynika z nich jednoznacznie, że mężczyźni są znacznie wrażliwi od kobiet. Że, że ta słaba płeć to my, a nie szanowne panie. To jest, to jest raz. A dwa, że ja się na terapii dopiero dowiedziałem, że ja żyłem bez strachu i mm. doprowadziłem się tym właśnie do, do, do, do bardzo wielu, mm. wielu, wielu, wielu tragedii, bo mi się wydawało, że jakoś to będzie. Ja chorowałem na jakoś to będzie. To jest polskie, polska choroba mm. narodowa. Czapka, jakoś to będzie. Na, na, na problemy pyk nie ma. Mm -hmm. Le, lecimy z górki, z górki na pazurki, tylko po drodze jest jeszcze bardzo wiele cierpienia. I myślę, że powinniśmy gdzieś tam pielęgnować w sobie, w sobie ten strach. To raz, dwa w odniesieniu do strachu czasy są tak straszne, że my się boimy 24 godziny na dobę, 60 minut na godzinę, 60 mm -hmm. sekund na, na minutę. Dzisiaj atakujemy wszystko tak. z, z zewnątrz. I to nie są czasy dla normalnych ludzi, tym bardziej dla naszych, dla naszych dzieci, o które też się boimy. Mhm. Mm, więc gdzieś my cały czas po gębie dostajemy, człowiek dzisiaj żyje tak, taki, taki przykolony, jakby za chwilę miał dostać strzała. Ale nie powiesz mi, Michał, że się nie bałeś, kiedy na przykład trzeba było Właśnie Właśnie iść na mówię. pierwszą terapię, iść na pierwszy trening, pokazać się odartym ze, ze wszystkiego, bezbronnym. Wiesz co, to było wszystko... Już takie bardzo machinalne, bo bardzo bez wyjścia. Ja, mhm. ja nie miałem wyjścia po prostu. Ja mhm. wiedziałem tylko, że chcę przeżyć i chcę prowadzić normalne życie, bo kocham ten świat i kocham, kocham ludzi, szczególnie tych, tych, tych blisko mnie. I żeby, żeby, żeby tu zostać, po prostu pewne rzeczy muszę, muszę zrobić. Uh -huh. To nie jest uh -huh. żadne bohaterstwo, to jest zwykły strach. Strach, uh -huh. że, że, że, że, że, że zaraz czyli i Czyli ten pracę. strach zadziałał, Kasia, u niego no, motywująco. Wy obaj mówicie o takim, o czymś, co my w psychologii nazywamy wzrostem potraumatycznym, czyli po doświadczeniu zagrożenia życia, po tak innych przejściach, część osób, bo nie wszyscy, ale część osób ma takie odbicie. Czyli ma taki rodzaj jakby nowego narodzenia, czyli... Przerwę ci na chwilę. Część. Czy to znaczy, że nie każdy ma, nie. ma w sobie coś takiego? Nie każdy. No tak jak Michał mówił, także niektórzy mają tak, że się na przykład załamują, że się poddają, że urządzają się w tej swojej otchłani, że wpadają w ogromną depresję. I są osoby, które przez chwilę są w takim stanie. Czyli na przykład mają moment diagnozy, mają taką sytuację, że się wiem, zamykają w sobie. To może trwać na przykład miesiącami, kiedy ktoś powinien, to już koniec, moje życie się skończyło, straciłam sprawność, nie mogę zapomnieć, nie wiem, o motocyklu, to mogę zapomnieć o wszystkim. Ale gdzieś w pewnym momencie może, może dokonać się zmiana i jakiś rodzaj transformacji wewnętrznej u pewnych osób. A u pewnych osób będzie to szło na przykład w taką stronę całkowitej degeneracji, nie wiem, wspomaganie się na przykład używkami, żeby przetrwać. Mhm. No i to są wtedy osoby, które bardzo, bardzo potrzebują, no, że wszystkie osoby po traumie potrzebują wsparcia, natomiast te często wybitnie potrzebują tego, żeby, żeby jakoś im pokazać, że to życie na innych zasadach może być dalej szczęśliwe. Tak, Polska człowiek... Służba Zdrowia oferuje tak. półgodzinne spotkanie z psychologiem tak. dla pacjenta po, po udarze. No, no, no, półgodzinne. No, w, Krak w, w Krakowie oczekiwanie na konsultacje po zakrzepicy 632 dni. No to można umrzeć do tej pory. No, natomiast, tak. natomiast ja jako przestrogę rozmawiamy o rzeczach poważnych, a z drugiej strony o odrodzeniu. No. Pracowałem wiele w, z osobami terminalnie chorymi, w hospicjach, w szpitalach. I są dwa elementy. Pierwsze to większość ludzi nie boi się bólu fizycznego, tylko że w momencie, kiedy będą odchodzić, nie będzie nikogo, kto położy rękę na głowie i powiedział że dobrze, że byłeś. A drugie to jest to, żeby pokochać siebie. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy o tym, czym jest dzisiaj zmartwychwstanie. Program pierwszy Polskiego Radia. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o tym, czym jest zmartwychwstanie i czym jest zmiana. Jak tutaj słuchamy tego, co mówią Piotr i Michał, to mam takie wrażenie, że jednak nie każdy ma narzędzia, które pomogłyby mu w tym, żeby zmienić swoje życie. Od czego to zależy? Co na ten temat mówi psychologia? Że bardzo dużo zależy od um, zasobów. Um, no, słynne słowo oczywiście. zasoby. Co to są te mityczne zasoby? Mityczne, za mityczne zasoby. Takie najprostsze. Nie, bo moja, ci przerwę, ale mm -hmm. tutaj moja terapeutka, jak zaczęłam w ogóle terapię, to powiedziała, no bo pani ma zasoby. Mm -hmm. I wtedy rozmawialiśmy o, powiem, o zasobach, bo to jest ważne mm -hmm. słowo. Ono się w ogóle pojawia w przestrzeni też, w tej pop psychologii teraz. Tego nienawidzę. Ale to jest słowo, które się bardzo często pojawia. Co to są zasoby? No zasoby możemy tak z grubsza podzielić na dwie kategorie. Pierwsze to są te zasoby, które są takie z zewnątrz nas, tak? Czyli to są na przykład ludzie, którzy są naszym wsparciem. Mm, to są okoliczności tak. życiowe, które jakoś nam sprzyjają. Finanse też na przykład, tak? no dają ci pewną bezpiecz bezpi tak. pewne bezpieczeństwo na tak. tak. Możliwości, jakieś uprzywilejowanie, pozycja. Zasoby A na to ile, jest... przepraszam, przerwę ci, edukacja w danej, jakby mm -hmm. rozszerzenie swojej tak. wiedzy na dany temat, że na przykład widzisz, że owszem, pieniądze są Ważne, ale są też pewne tańsze opcje, że można czegoś poszukać. To jest edukacja. Tak, ta, oczywiście. Ale to już jest ten zasób wewnętrzny. Mhm. Czyli to, że ja mam możliwości intelektualne, na przykład, żeby coś, wiesz, policzyć, przeanalizować. Zasoby wewnętrzne to jest moja siła psychiczna, moja rezyliencja, moja pewność siebie, poczucie sprawczości, decyzyjność, poczucie samodzielności. Bo wiesz, bo ja nagrywałam program o tym, jak oszukać śmierć. I czy możliwe jest oszukanie śmierci i, bycie, i życie wieczne. I tam usłyszałam, że ludzie wykształceni żyją dłużej, mm -hmm. bo oni są bardziej wyedukowani w kwestii np. dobrostanu i w ogóle mają szersze horyzonty i że wiedza, ten dyplom, którym się dzisiaj tak pogardza i w ogóle wykształcenie, to jest też krok do lepszego życia. Co mnie, mm. muszę przyznać, zaciekawiło, bo mm -hmm. to jest trochę opowieść też o tym, o czym rozmawiamy tutaj, Mhm. Ja myślę, że to, co wydłuża najbardziej życie, to uważność, tak? czyli mhm. to, czy, że my potrafimy zwracać uwagę tak? na, na przykład na samego siebie i na swoje objawy chociażby. Tak? Bo osoba, która jest bardziej doedukowana, jak zacznie ją coś boleć, to sprawdzi, a w zasadzie to czemu to mnie boli, a nie na przykład uzna, a to pewnie grypa, tak? bo tylko taką mhm, chorobę, tak. przychodzi mi tylko taka choroba do głowy. Natomiast, natomiast ja myślę, że jeszcze a propos tych zasobów, to jak mamy słowo zasoby, to też nie możemy zapominać o słowie deficyty. Drugie ważne słowo. I to jest drugie ważne słowo, takie na kontinuum po drugiej stronie tych zasobów i jeżeli mamy bardzo dużo w, w swoim życiu deficytów, czyli jesteśmy na przykład osobami, które są bardzo, mają ogromne trudności społeczne i na przykład ogromnie wstydzą się poprosić o pomoc. Mają bardzo trudną sytuację. Kasiu, to mają... jest większa część polskiego narodu, tak. bo tak jest wychowana. No. Tak, więc jeżeli mamy dużo deficytów i one się nie równoważą z tymi naszymi zasobami wewnętrznymi, czyli na przykład jesteśmy bardzo nieśmiali, nie na przykład bardzo dużo kobiet, które do mnie się zgłasza, ja tak widzę, jak pracuję od lat z kobietami, że dziewczyny mają na przykład gigantycznie niskie poczucie własnej wartości. I to często sprawia, że one jakby nie sięgają po wszystko, co mogłyby sięgać. Bo się wstydzą, bo się boją, bo się nie odezwą, bo mówią gdzie ja, gdzie ja. Mężczyźni mm -hmm. często nie mają z tym problemu. Ja wiem, że mają mężczyźni inne problemy, ja absolutnie tego nie naguję i ta męska wrażliwość to jest też bardzo ważny temat. Natomiast to, co my kobiety mamy takie naprawdę jeszcze do przepracowania, to jest to, że my w siebie nie wierzymy, że nie mamy A to jest ten nie nadarmo jest centrum oszustki, a nie oszusta zaczyna wcześniej, że zanim dochodzi do tego momentu, który zmienia nas, nasze życie, to ważnym jest, by zadbać o to, często robimy to nieświadomie, a czasem świadomie, żebyśmy mieli jednak więcej zasobów niż deficytów, bo hmm. kiedy tak. wydarza się coś, to to, co cię najbardziej ratuje, to powrót do Pytanie do czego? Jeżeli masz zasoby, to do swoich zasobów w postaci tak. przyjaciół, rodziny, a może jest Albo to pies, hobby, na przykład, a może jest tak. to kot, a pasja, może to jest tak. tak, a, może, a może cokolwiek inna, jakakolwiek inna życiowa, życiowa pasja. I teraz tak. pytanie, czy, czy, czy w momencie zmiany twojego życia wracasz do życia pełnego deficytów, czy do, czy do życia pełnego mhm. zasobów? I to myślę jest, jest, jest największym, może nie, to nie jest trudne pytanie, bo, bo to jest proste pytanie. To jest po prostu oglądasz swoje życie wstecz i zastanawiasz się, do czego chciałbym najbardziej wrócić. Do czego opłaca mi się wrócić. Za czym najbardziej najba, Najbardziej? I nie teraz. mówimy tutaj o opłacaniu się w sensie finansowym. No, tak. Tylko emocjonalnym. Mówię, to może być kot. Napra naprawdę, mm -hmm. Ta inicjatywa teraz, wspaniała inicjatywa, gdzie do, do, do polskich szpitali można mm -hmm. było przeprowadzić pupila osób, osób tak. których często bardzo terminalnie, nie wiem czy widzieliście te filmy, Przy to łzy ciekną, ciekną same po polsku, tak. jak ci ludzie przytulają swoje, swoje czworonogi i jestem przekonany, że to jest zasób, do którego ci ludzie wróciliby za każdą cenę, naprawdę. Tak, naprawdę. tak. Jest ja nam hospicją w którym jest lekarz, jest i to Spaniały. jest tak. po prostu, jest tam na, na etacie lekarza, tak naprawdę. No. To, tak, to, i to, W moim przypadku to było radio, na, na przykład, które, które kocham, oprócz oczywistych kwestii. No takich, i kodbenek, myślę. Tak, jak moje dzieci, kodbenek jest kimś, do kogo absolutnie wa, warto wracać. Ale też, wiesz, ja też miałem moment absolutnej pustki, gdzie nie miałem do, do, do czego wracać, i wtedy tym wtedy czymś był mój zawód. Pierwszą mhm. audycję po wylewie, kiedy. kiedy miałem jeszcze afazję i nie mogę mówić. Zrobiliśmy, gdzie ja czytałem teksty piosenek i, i, i był korcząc. Nagrywali je moi koledzy z radia i puszczali w radiu i trzeba było zgadnąć o jaką piosenkę chodzi. Ale to konkurs też rozmawiamy tu o autoironii. Kon konkurs się nazywa bla bla bla, tak, która jest w moim przypadku akurat naj, najsilniejszą bra. No Najsilniejsza ma ten tak, no. no dokładnie, ale to też jest takie narzędzie, które się przydaje. Pewne, Nie mówię, że nachalne ośmieszanie siebie dawnego albo da swojej sytuacji, ale, obecnego. ale śmiech jest też jest bronią. Dystans. dystans. Tak, ja, dystans. Zawsze, ja zawsze podaję przykład mojego niewidomego przyjaciela, który kładzie nam wszystkie konferencje prasowe, bo na pytanie dziennikarek, dlaczego pan Łukasz osiąga takie osiągnięcia sportowe, on uśmiechając się, nie zawsze patrząc w kierunku dziennikarek, bo jest niewidomy, mówi, no jak to, jak? Bo ja przecież nie widzę problemów. <śmiany> <śmiany> Ale to też jest sztuka. No nie, nie, tak. jest. nie każdy potrafi obśmieć swoją sytuację. Zawsze drugiej, drugiej, z drugiej, z z z otoczenie na to pozwala. A dlaczego? Bo bywa święta oburzenie. Jak, tak, pan, jak tak. pan śmiał? Przecież takich jak pan niewidomych e, osób po wylewach, osób z cukrzycą jest całe mnóstwo. A pan właśnie teraz tych ludzi obraził. Tak, pan tak, tak, nie tak. szanuje. E, e, po, pierwsze, hmm. po pierwsze nie docenia pan tego, co się panu e, wyda, wydarzyło i jest hmm. pan po prostu siusi majtkiem, któremu, e, któremu być może jeszcze raz należy taką lekcję udzielić, żeby, żeby, żeby coś, coś z niej wyniósł. E, I to jest to wynika oczywiście z pewnej pruderii, szczególnie naszego, naszego społeczeństwa. A po drugie, tak jak powiedziałaś sama, no, takiej gigantycznej gigantyczny, no, gigantyczny odwagi. Po, po prostu. Ja, ja namawiam, namawiam I tutaj... wyczucia jednak mi Ale Ale wiecie, jak, jak walczyć z tym? Bo my żyjemy w świecie, który się permanentnie, wzajemnie ocenia. Mhm. Tak. I to oceny to... krytyczne zdecydowanie przeważają. I ja pamiętam, jak ja czytałam na przykład wywiady z Michałem, czy na przykład jakiś artykuł się pojawiał, czy coś. Ja widziałam te głosy na zasadzie no, takiego dyskredytowania i mówienia, ale jak on śmie? Jak on no. śmie się z tego wyśmiewać. A on tak naprawdę zrobił z tego część swojego wychodzenia na, na nową drogę życia. Tutaj nie ma żadnego gołosłowia. Ale Michał, po nim, po nim to spływa. Ale Proszę. są ludzie, po których to nie spływa. I mm. dla których to może być ten kamień, o który oni się przewrócą. Tutaj i tam to jest coś takiego, że ja nie mam urlopu od nienawiści i pogardy. I czym więcej robię i robię dobrego, tym mocniej jestem atakowany. I to jest No właśnie, przepraszam, ale za co cię atakują? No, no różnie. <ścoughs> za rozwody, za cięty język, za to, że mówię prawdę. No, ale często... co no i też boską rozwody mają wspólnego z, w, z, tym, w, z, tym, z tym, co ty osiągasz. No w właśnie. W no ale też w jakiś sposób mówię o swojej wierze, mówię o różnych takich elementach mojego życia, które mi pomagają po prostu. Mhm. Tak? To są twoje elementy, one tobie pomagają, tak, to tak. są twoje, jak to wiemy, narzędzia, których tak. używasz, hmm, to są tak. twoje za zasoby za i po prostu używasz ich. Tak, poza tym, no, ja mam dużą pokorę do tego, co mnie spotkało i zawsze śmieję się, że oprócz nowotworowych tematów, które no podobno są śmiertelne, cierpię na jedną nieuleczalną chorobę, która mnie nigdy nie zawiodła. To znaczy? Mam amnezję na zajmek osobowy, ja. Odkąd Aha. przestałem żyć tylko dla siebie, życie po prostu zmieniło się w kolorową petardę I ostatnie... Ale to tak działa u ciebie, bo ja na przykład znam osobę, której wręcz terapeuta powiedział ja bym bardzo prosił, żeby pan zaczynał zdanie od ja dobrze? Mm -hmm. Wreszcie aha, aha. To, to. bo jakoś tak unika pan tego słowa, więc to jest a. twój patent natomiast a. ja też usłyszałam to też w trakcie swojej terapii, a może jednak powiedzmy to, że ja chciałam tak. A nie chciałam. Ja chciałam. Bo my często siebie unieważniamy, tak. zapominając tak, tak, o ja, tak, prawda? Tak, tak. A, my, a czasami człowiek potrzebuje siebie tak uważnić. No zwłaszcza, że właśnie tak jak on o tym mówi, i też my otwieramy oczy ze zdumienia, jak, jak ktoś może pana hejtować. No właśnie. Ale to dlatego, że po prostu w dzisiejszych czasach ludzie hejtują za wszystko. Za wszystko. I jak ja ważyłam 150, to wszyscy mnie hejtowali, hejtowali jaka gruba baba, a teraz o jaka ceniona blondyna. Jakby i ja sobie myślę, boże, tak nie jesteś. Nie jesteś ceniona pierwsze. Ale to jest bardzo ważne. No co tak. ty mówisz, bardzo. Cały czas po prostu nigdy się nie dogodzi ludziom. Jeżeli ktoś jest hejterem, to zawsze znajdzie... Ale też się. nie żyjesz po to, żeby komuś dogadać, tylko tak, sobie. z w Stanie pańskie. Tymczasem to, co ty powiedziałaś, bardzo wiele osób, które to zmartwychwstanie, za przeproszeniem zaliczyli, jest często hejtowane, wyśmiewane, szuka się punktów, punktów zaczepienia. O, wcale nie jest tak dobrze, jak, jak, jak tak. się jak, jak, jak, jak, jak, się, jak tak. się wydawało, znajdźmy jakieś haki, zaraz ciągniemy ściąg, ściągniemy zapięte w dół i tyle. No. Poza, no tak. tym, poza tym w najprostszych y, działaniach i rzeczach tkwi clue do odrodzenia, do radości z życia. Ostatnio miałem propozycję, żeby dokończyć zdobywanie korony ziemi, bo mam cztery szczyty z korony ziemi. Już raczej nie pójdę w wysokie góry po tym, co przeżyłem na Denali, bo nie jestem kamikadze. I mówię, idź, Piotr, na Mount Everest. Ja mówię, po pierwsze, nie pójdę tam, bo tam 180 osób chodzi dziennie, a po drugie, ja zdobyłem swój Everest. A Każdy to, ma swoją. A, a co to Mount było? Everest. Ja mówię, w drugim tygodniu pracy u, u Ani Dymnej, która mnie wyciągnęła z bezdomności, musiałem umyć dorosłego mężczyznę, który nie panował nad swoimi odruchami fizjologicznymi. Umyłem go. I zdobyłem swój Everest. On, mhm. on mnie przytulił i powiedział, nie będziesz mnie bił? Ja mówię, nie, bo nie takie rzeczy po poprawinach po w murze się zdarzają. Zbliżamy się do końca. Ostatnie pytanie, każdemu z Was zadam takie same. Co wam się kojarzy, szanowni państwo, z martwych wstańcy, ze słowem z martwych wstanie"? Kasia. No Jezu. Jezu. No, taki temat, teraz mamy czas. Opresja. Nie wiem, to jest pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to jest opresja. Może y, związana z tym, że, że, że też nie każdy z nas musi zmartwychwstać. Mm -hmm. Że też tak pomyślałam sobie, że jak ktoś nas słucha i nie jest jeszcze w melodii na to, żeby zmienić, to też, żeby nie myślał, nie że, że, że nie czuł się winny, że musi tak jak my tutaj y, y, odrodzić się jak Feniks i być takim fighterem na maksa. Że każdy ma swój czas i każdy też ma czas na to, żeby nie mieć siły, popłakać i, i jak nie chcemy, to wcale nie musimy zmartwychwstać. Twych zajęć, możemy jeszcze sobie posiedzieć w swojej jaskini, chociaż generalnie to odrodzenie, pewnie jesteśmy tego przykładem, że jest, że jest możliwe. Piotr? Dla mnie to wielka radość, bo mówi to człowiek, który potrafił 100 km przebiec z zafoliowanymi zdjęciami niepełnosprawnych dzieciaków ultramaratony, a drugie, no to Potwierdzam, i bo mam wielu przyjaciół, którzy nie są osobami wierzącymi. Potwierdzam, że w górach nie widziałem nigdy tylu modlących się ateistów w górach. I na koniec, Michał, w stanie. Ja się jeszcze zbieram po tym, co powiedziała Kasia. No właśnie. To... Nie? no właśnie. Tak. Niesamowite, tak, bo to, się, bo to się wpisuje w te, w te, w te czasy Iron Manów i Iron, Iron Womanek, Woman że o to proszę bardzo, jak upadniesz, to zawsze tu przyjdzie taki figurski i opowie, jak to pięknie można, można mhm. kostusze uciec z kosy. Dla mnie lekcja, po, po prostu lekcja, która trwała w, w ogóle. I ja kiedyś powiedziałem, że nic lepszego niż ten wylew nie mogło mi się przytyskać trafić, bo to jest y, potężna da, da, da. lekcja. <laughs> potężna, którą trzeba przyjąć z, pok z pokorą i... Y, y na pewno są osoby, które, które znają, znają mnie blisko i powiedzą, ty się jeszcze niczego w ogóle nie nauczyłeś. I ja z wtedy powiem, tak, zdecydowanie, ja wcale nie jestem idealny, ja wcale nie, nie, nie przewartościowałem mojego życia o 180 stopni. Michał Figurski, taki jaki był i wylewu dostał, taki sam siedzi tu. Tak samo głupi, ale trochę mądrzejszy. Trochę po, mądrzejszy. Po tym wszystkim, co się stało. No. Ja też mogę powiedzieć, że choroba przewlekła czasami ma sens. I to ja jest. jestem też na to przykładem. Proszę no. państwa, dobrych świąt wam życzymy martwych stania, rozmów, bliskości i dużo pięknych zasobów i mniej deficytów. Dziękuję wam bardzo. My również dziękujemy. I see them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 bright blessed day the dark sacred night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow Pretty in the sky Are also on the faces Of people passing by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really sad Yourself. Wszystkie radio. Z piórki skryła rzeki to, lecz nie w głowie mi to co wrogie pływa, ona wszystko tak zmieniła. I piec dał mi spotkać właśnie ją. Yeah. Szare oczy ma włosów gruby pęk. Takie lubię najbardziej tu iść, bym sam był rybą, jejej, yeah, yeah, a dziś już wiem. Miłość bywa ślepa, miłość bywa ślepa, miłość bywa ślepa, miłość bywa ślepa. Jedynka. To jest radio.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 Super muzyka. Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim mhm. życiu. A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji. I lubimy czasami trochę szaleństwa. Naprawdę nie sposób się oprzeć. Znajomość tak, zaczęła się dziwnie. Dlaczego dziwnie? Bardzo no, ładnie tak? świecza. Dzięki. Mi się wydaje, że tak. A dziękuję. Spróbujcie sami. Folder ulubione od poniedziałku do piątku. Po czternastej. Zapraszają. Marcin Wojciechowski. I Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej nr 19 na odcinku Kock Radzyń Podlaski, a w pobliżu miejscowości Borki w województwie lubelskim na 249 km Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety dwie osoby są ranne, a także wprowadzony był ruch naprzemienny. Służby zabezpieczały to zdarzenie, jednak od godziny 15.30 już tych utrudnień nie ma. Jeżeli są kierowcy, którzy przemierzają przejście graniczne polska Ukraina. W Medyce godzinę należy czekać na przejazd. Wielkanocny, świąteczny spokój zaburza jednak województwo małopolskie. I oczywiście mowa o Zakopanem. W centrum miasta jest korek na obu nitkach ulicy Kościeliskiej. Prace drogowe oczywiście dalej są także za Gdańskiem, jadąc do Łodzi na wysokości Pruszcza Gdańskiego i to ekspresowa szóstka. Także nieco bardziej wzmożony ruch jest na wysokości Grotkowa w województwie opolskim. Trwają tam prace drogowe. To droga wojewódzka numer 401. Zarówno w stronę Wrocławia, ale też w kierunku Nysy. Trudniejsze warunki na drogach na wyjeździe z Opola, krajowa 45, za miejscowością Zawada. Nie ma tam żadnego utrudnienia, natomiast cały czas trwają tam prace drogowe. Także warto przypomnieć o tym, co się dzieje na drodze krajowej numer 22 w województwie zachodniopomorskim. Między Wałczem a Jastrowiem w pobliżu miejscowości Ostrowiec na fragmencie prawie 4-kilometrowym obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną oraz Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. A jeżeli coś się dzieje aktualnie na drogach, prosimy o informację 22 513 11 11. To jest numer do Polskiego Radia Kierowców, gdzie można zarówno się nagrać, jak i też napisać wiadomość tekstową.